Bajki i baśnie polskie, kornel Makuszyński, szewc Kopytko i kaczor Kwak. Posłuchajcie moi drodzy, co się raz wydarzyło i co widziałem na własne oczy 150 lat temu. W wielkim mieście, tak wielkim, że w nim była nawet panorama, a raz nawet przyjechała menażeria, żył mały szewc. Kopytko. Taki śmieszny, że patrzeć nie było można na niego, żeby się nie śmiać. Ponieważ ciągle stroił figle. zamiast dobrze uszyć buty, więc jego majster, Szymon, Dratwa, ciągnął go za uszy, które wreszcie stały się tak wielkie, jak uszy słonia. Ale mały kopytko myślał sobie, że porządny szewc powinien mieć takie uszy, jakie ma wielki but. to się tym nie martwił i nawet był bardzo zadowolony, gdyż w swoich wielkich uszach mógł zrobić cały magazyn i to, co inni chłopcy chowają do kieszeni, kopytko wszystko chował do ucha. W prawym uchu miał scyzoryk, guziki, kasztany i szpulkę od nici, a w lewym dratwę trochę smoły, katapultę i dwadzieścia kamieni. Widać więc od razu, że to był niedobry chłopak, gdyż nikt inny nie strzela z katapulty. Raz nawet szewczyk kopytko strzelił tak wysoko, że trafił kamieniem w twarz księżyca, który właśnie wschodził i wybił mu dwa przednie zęby. Biedny księżyc schował się zaraz za chmury, a na drugi dzień ukazał się na niebie cały czerwony z podwiązaną twarzą i już nie tak uśmiechnięty jak zawsze. Rozmaite czynił psoty szewczyk kopytko. Innym razem miał zrobić buty takiemu panu, który się zawsze spieszył. I wiecie, co mu urządził? Zrobił tak buty, że tam, gdzie miały być nosy buta, tam przybił obcasy. Wdział ten pan prędko nowe buty i chce iść, bo jest bardzo głodny. Ale co chce zrobić krok naprzód, cofa się o krok do tyłu. On idzie naprzód, a buty w tył nie mogły się tak ruszyć z miejsca dwa tygodnie i umarł z głodu. Szewczyk Kopytko śmiał się z tego tak bardzo, że mu się uszy trzęsły. Nie był to ostatni figiel szewca Kopytko. Innym razem, kiedy w kasynie było amatorskie przedstawienie dla grzecznych dzieci, przyszedł Kopytko, stanął sobie naprzeciw sceny i zaczął gryźć strasznie kwaśne jabłka. I tak się zaczął wykrzywiać, jakby go wszystkie zęby bolały. Kiedy to zobaczyli ci, co mówili na scenie wierszyki, zaczęli się tak samo wykrzywiać. Bo tak jest zawsze. Jeżeli widzisz, że ktoś je cytrynę albo kwaśne jabłko, zaraz ci się zdaje, że to ty jesz. I robi ci się w ustach strasznie cierpko. Był to bardzo brzydki figiel, który się wszystkim bardzo nie podobał. Ani ten, ani inny. Kopytko był to zły chłopiec, choć szewc. Za karę też dostawał na obiad zamiast leguminy kawałek smoły, a zamiast lodów musiał jeść czernidło od butów, bo więcej nie był wart. Za mała jednak to była kara za to, co zrobił jednemu dobremu panu. Ten pan przyszedł, aby mu wzięto miarę na buciki. A ponieważ ten pan miał bardzo dużą nogę, więc majster Szymon Dratwa i dwunastu jego pomocników zajęci byli braniem miary z nogi, którą właśnie mierzyli takim długim drutem, jakim się mierzy ulicę. Kopytko, widząc, że nikt na niego nie patrzy, wsadził temu dobremu panu do kieszeni raka. Wkłada ten pan rękę do kieszeni i jak nie krzyknie, strach. Rak tymczasem zjadł w kieszeni chustkę do nosa, rękawiczki i gazetę, którą dobry pan miał w kieszeni. Teraz złapał go za palec i ścisnął tak przeraźliwie, że majster Szymon Dratwa począł uciekać i biegł przez dwa lata. Kiedy ochłonął i obejrzał się, pokazało się, że zabiegł w przestrachu aż do Ameryki i ani zobaczył, kiedy przepłynął przez morze. Kopytko został teraz bez pana i musiał sobie pójść precz. Figle mu były ciągle w głowie, więc się o nic nie troszczył. Zabrał ze sobą szydło, dratwę i trochę smoły i poszedł w świat. Idzie, idzie. Wszędzie zrobi coś złego. Tam, gdzie się drogi rozchodzą, stoi zawsze słup, do którego ludzie przybijają drewnianą rękę, aby wskazywała drogę. Zobaczył taką rękę kopytko, oderwał ją i tak przybił z powrotem, że pokazywała na niebo. Przyszedł biedny człowiek, który zabłądził, aż tu patrzy, stoi słup z drewnianą ręką. Zdziwiło go to bardzo, że nie wskazywał ani na prawo, ani na lewo, tylko do góry. Ale myślał, że tak jest pewnie dobrze i że należy iść w stronę nieba. Wdrapał się więc na słup i począł iść do góry. I tak idzie biedaczysko aż do tego czasu, bo niebo jest bez końca. A kopytko ciągle wędrował. Raz koło jednej wsi spotkał wielkiego kaczora, który się zataczał idąc przez pole. Jak się nazywasz? rzekł szewc. Wojciech, kwak! rzekł kaczor. Czem się zataczasz? My jestem pijany, rzekł kaczor i zaczął tańczyć. Szewczyk pomyślał sobie, że ten kaczor to jest taki sam nicpon jak i on, więc mu powiedział: Chodź ze mną. Będzie nam weselej. A dokąd ty idziesz? spytał kaczor. Ja? rzekł szewczyk. Idę tam, gdzie żyje jeden szewc, co ma buty. W takim razie to bardzo daleko, rzekł kaczor. Ale pójdę z tobą, kwa. bo masz takie uszy, jakich jeszcze nie widziałem, kwa, kwa. Szli odtąd razem i bardzo im było wesoło. Pokazało się, że kaczor był to może większy jeszcze łobus niż szewczyk. I obaj stroili takie figle, że ludzie przed nimi uciekali. Idą tak sobie, idą, aż tu patrzą. śpiwle się człowiek, bardzo stary i pewnie okropnie miły i dobry, bo się przez sen uśmiecha. Spostrzegli go zaraz i od razu już myślą, jakiego by mu figla spłatać. Kwaknę mu naduchem. rzekł cicho kaczor. – Nie można, bo się zaraz dowie, jak się nazywasz – rzekł Szewczyk. Więc co robimy? – Najlepiej będzie – mówi szewczyk, jeśli mu zrobię tak, żeby się zezłościł. Podszedł po cichutku do staruszka i ściągnął mu buty z nóg. Potem te buty uwiązał do długiego sznurka. Sznurek przerzucił poprzez wysoko rosnącą gałąź, a wreszcie ukrył się z kaczorem zapniakiem drzewa. Czekają tak cicho, aż to staruszek się budzi. Musiał być bardzo biedny, bo się ogromnie zasmucił, ujrzawszy, że mu ktoś ukradł buty. Jakie było jego zdziwienie, kiedy nagle ujrzał buty wiszące w powietrzu. Twarz mu się rozjaśniła i podniósł rękę, aby wziąć buty. W tej chwili one, jak zaczarowane, uciekły szybko w górę. Staruszek zdziwił się jeszcze bardziej i znowu je chciał schwytać, bo się nagle zniżyły. W tej chwili jednak z powrotem podleciały w górę. Zmęczył się staruszek, wreszcie usiadł na ziemi i począł gorzko płakać, gdyż nie wiedział, że to kopytko na sznurku przez psotę podciągał buty w górę. Łzy biegły po twarzy staruszka. Szewc kopytko rzekł wtedy cicho do kaczora. – Panie Kwak, co się mu stało z oczyma? – Nie wiem – odpowiedział kaczor. – Ale to widzę, że są zupełnie mokre. – Co dziwne – szepnął szewczyk. – Pierwszy raz to widzę. Taka go zdjęła ciekawość, że zapomniał o butach. Wyszedł spoza drzewa i zbliżył się do staruszka. Ten ujrzawszy go wykrzyknął. – Nieszczęście! Nieszczęście! – Co dziś się stało, staruszku? – zapytał szewc. Staruszek odrzekł, buty mi uciekły, a drugich nigdy już mieć nie będę. Wtedy szewczyk rzekł, przyniosę ci twoje buty, jeśli mi powiesz, co to jest, co biegnie z swoich oczu. To? rzekł staruszek, to łzy. Co to jest? Staruszek się zdziwił i zapytał, to ty nigdy nie płakałeś? Nie wiem, jak to się robi, odpowiedział szewczyk. Ma śmiać się umiesz? O jeszcze jak? Pobiegł i wrócił za chwilę z butami, zanim kołysząc się biegł zdyszany kaczor Wojciech Kwak, wołał Szewczyk już z daleka. Masz tu swoje buty, staruszku. Staruszek się zdumiał, spojrzał na niego i uważnie pyta. To ty mi je zabrałeś? Ja, rzekł szewczyk. A dlaczego? Czy chciałeś je wziąć? Nie. Więc powiedz mi, dlaczego? Aby ci zrobić przykrość przez psotę, rzekł kopytko. A czy ty wiesz, rzekł staruszek, że ja płakałem dlatego? Nie, rzekł szewczyk. A czy łzy bolą? Bardzo bolą i bardzo pieką, dlatego nigdy nikogo nie należy przyprawiać łzy. Zbliż się do mnie. Mhm. Uh -huh, krzyknął Szewczyk. Pewnie mnie chcesz nabić za to, żem ci wypłatał figla. Staruszek posmutniał i powiada. Chcę cię uściskać i prosić, abyś nigdy nie robił psot, więc zbliż się do mnie. Szewczyk zbliżył się nieśmiało, a wtedy staruszek pogłaskał go po głowie i ucałował. Co to jest? Rzekł cichutko Szewczyk i otarł ręką oczy. To nic, rzekł staruszek. To łzy, więc i ty poznałeś, co to znaczy płakać. Ale, rzekł Szewczyk, to być nie może, bo przecież mówiłeś, że łzy pieką i bolą, a to jest bardzo przyjemne. Bo są i takie, jeśli człowiek jest szczęśliwy, niech ci Pan Bóg da takich łez jak najwięcej. Więc nie rób już nigdy takich psot, które ludzi przyprawiają o gniew albo o ból. Czy zawsze robiłeś psoty? Zawsze rzekł szewczyk. Bo ja jestem szewc i muszę być wesoły, tylko stolarze są smutni, bo robią trumny. – Więc jeśli już jesteś taki wesoły – rzekł staruszek, wciąż gładząc mu rozwichrzoną głowę – to cię nauczę jeszcze jednej rzeczy. Słuchaj, moje dziecko, bardzo to jest dobrze, jeśli się znajdzie na świecie wesoły człowiek, bo może zrobić dużo dobrego. – To dziwne – rzekł szewczyk – bo dotąd zawsze mnie bili, kiedy dokazywałem. Boś to źle robił, szewczyku, Rzekł staruszek. Byłeś wesołym cudzym kosztem. I dlatego, gdy ty byłeś wesoły, to wszyscy byli smutni. Bądź odtąd wesoły, ale tak miło, żeby nikt od ciebie nie uciekał, lecz żeby wszyscy przychodzili do ciebie z radością. Każdy przyjdzie rozweselić się twoją radością. Czyń tak, abyś wesołością pocieszał smutnych. – A czy ja to potrafię? – spytał szewczyk. – Potrafisz, potrafisz. Rób jak umiesz, a zobaczysz, jak ci będzie dobrze. Niech cię Pan Bóg prowadzi. I zniknął. – Kwak, kwak! – krzyknął głośno kaczor. – Ten staruszek mi się nie podoba. Zupełnie się nie gniewał. To ciekawe. I poszli dalej. Szewczyk gwizdał sobie wesoło i tańczył. Kaczor kwak był także w doskonałym humorze i wyśpiewywał tak śmieszne piosenki, że wiewiórka, która go usłyszała, złapała się za brzuszek ze śmiechu. Szewczykowi było tak lekko na duszy, jak jeszcze nigdy. Idą tak, idą, aż tu widzą w lesie dwoje dzieci, które się zabłąkały. Siadły pod drzewem i tak płaczą, że się serce kraje. – Zrobię im figwa, zawołał kaczor. Wtedy szewczyk rzekł – jesteś głupi jak kura. Zrób natychmiast to, co ci każę. Zbliż się do dzieci i zatańcz na jednej nodze. Ja tymczasem stanę na głowie i będę fikał nogami. Jak nie zacznie kaczor tańczyć? Ojej. A szewczyk jak nie fiknie nogami, także mu pantofel zleciał z nogi i zawiesił się na szczycie najwyższej sosny. Dzieci patrzą przez łzy i patrzą, a potem jak nie pisną z uciechy, jak się nie zaczną śmiać. Ojej. Szewczyk z kaczorem zabawiali ich tak do wieczora, a wieczór przyszli rodzice i ujrzawszy, co się stało, ucałowali serdecznie szewczyka i uściskali kaczora, który był z tego niezmiernie dumny. Idą dalej, idą, nic do siebie nie mówią, tylko czują, że im jest bardzo dobrze. Patrzą, aż tu żebrak siedzi pod krzyżem i stęka. – Co ci jest? – pyta szewczyk. Ładny jestem – mówi żebrak. I nieszczęśliwy. Dajcie, co łaska! Zadumał się szewczyk i począł szukać. Najpierw w pokieszeniach, potem w uchu. Najpierw w prawym, potem w lewym. I nic nie znalazł prócz schmoły. Więc myśli długo. Potem powiada: Czy jesteś bardzo smutny? Ej, bardzo! Jęknął żebrak. – Nic ci dać nie możemy, ale chcemy cię pocieszyć. – Panie Kwak? – krzyknął do kaczora. – Niech pan zatańczy krakowiaka. Kaczor się jedną łapą pod bok ujął i zatoczył koło w tak uciesznych podskokach, że umarłyby się roześmiał. – Ojej! – krzyknął żebrak, śmiejąc się. Ale to nic jeszcze, bo nagle kaczor przystanął i zaśpiewał fałszywym głosem. – Nie, Jakie mam zmartwienie, pani kaczorowa? – bo pan kwak się upił i boli go głowa. Oj dana! Ojej! Śmiał się żebrak tak głośno, że aż wszystkie wrony zerwały się z pobliskiego drzewa. Potem powiedział: Niech wam Bóg zapłaci, już nie jestem głodny. Poszli sobie, a kaczor rzekł po drodze do Szewczyka: To dziwne, ale mi się wydaje, że żebrak najadł się śmiechem. Czy śmiech można jeść? Tak? Musi być nawet bardzo zdrowy, rzekł kopytko. Szli tak we dwójkę przez całe tygodnie i miesiące, a gdy się tylko dowiedzieli, że ktoś w jakimś mieście lub jakiejś wsi jest zmartwiony, szli tam czym prędzej i rozweselali ludzi. Nie za długo sławni się stali w całym kraju i wszędzie ich błogosławiono. Kaczor Kwak przestał pić i całe dnie przemyśliwał nad tym, co by wesołego wymyślić, aby rozradować smutnych ludzi. I obaj byli szczęśliwi. Ale to jeszcze nic. Siedzą oni sobie w lesie i wyśpiewują, aż tu nagle ktoś jedzie na koniu. Był to Goniec króla powidło, który był tak bogaty, że mógł jeść obiad 20 razy dziennie i w nocy budził się 36 razy, aby pójść spać na inne łóżko, kiedy mu się jedno znudziło. Powiadają nawet, że pił piwo zamiast wody, a butów nigdy nie dawał naprawiać, gdyż miał aż trzy pary. Goniec króla powidła ujrzawszy Szewczyka i Kaczora spadł z konia z szacunku, a kiedy się podniósł, zbliżył się do nich i bardzo nisko ukłonił. On się mnie tak kłania, szepnął Kaczor. Głupiś pan, panie kwak, rzekł szewczyk. A goniec rzekł, jestem ministrem króla powidła, najmądrzejszym na jego dworze. Powiedzcie mi, który z panów jest szewc kopytka, który kaczor kwak. Kaczor aż się złapał za boki ze śmiechu pomyślawszy sobie, że najmądrzejszy minister nie umie odróżnić szewca od kaczora. Jestem kupytko, rzekł szewc. a ja jestem panka, rzekł kaczor, który zawsze o sobie mówił pan. W takim razie mam wam powiedzieć, abyście natychmiast przyszli do pałacu króla powidło, który jest bardzo chory i smutny. – Aha – zawołał kaczor. – Idziemy – rzekł kopytko. – Powiedz nam, którędy się idzie. Na to goniec odpowiedział. – Pójdźcie do wielkiego dębu, a tam się obróćcie tysiąc razy w prawą stronę, a potem pójdźcie dziesięć kroków od dębu na lewo, gdyż tam jest pałac. – Tak, tak – zdumiał się kaczor. – To po co się mamy obracać tysiąc razy na prawo? – Bo taka jest etykieta rzekł minister, aby trudniej było trafić. Ale spieszcie się z tym obracaniem, gdyż król powidło może umrzeć tymczasem. Poszli więc czym prędzej, obrócili się tysiące razy i trafili od razu do pałacu. Król powidło stękał bardzo i jęczał, a królewna Marysia płakała tak strasznie, że się koło pałacu uczyniła sadzawka. I od... Tak dawnego czasu, że się w tej sadzawce zjawiły złote żaby. Kopytko skłonił się królowi i zapytał. Czy dawno jesteście chory, panie królu? O siedmiu lat, stęknął król. Wtedy jadłem ostatni obiad. Wtedy także zgubiłem moją koronę. Kwa, krzyknął kaczor. – przeraziła się królewna. – Czy on kąsa? – Nie, królewno – odpowiedział szewczyk. – On się cieszy, że król będzie zdrów. Kopytko szepnął coś kaczarowi. potem obaj poczęli przed królem wyprawiać takie figle, a kaczor począł wywracać takie koziołki, że król musiał się roześmiać. A królewna czym prędzej wykręciła z chustki wilgoć łez i powiesiła chustkę na słońcu, aby wyschła jej, co się działo. Kaczor wyśpiewywał takie krakowiaki, że się wszyscy brali za boki ze śmiechu. Aż tu nagle nieszczęście. Szewczyk począł robić ogromnie śmieszne grymasy, a król powidło tak się począł śmiać, że aż pękło ze śmiechu. Przestraszyli się wszyscy, patrzą, a tu królowi z brzucha wypadła jego złota korona. Kiedy przed siedmiu laty jadł obiad, spadła mu z głowy do talerza, a on, że był łakomy, zjadł koronę z rosołem i dlatego był chory. Kopytko nie stracił głowy. Chwycił szybko szydło, smołę i dratwę i nóż zszywać brzuch królowi. Zeszł zgrabnie, a król się jeszcze śmieje. Śmiał się tak przez pięć tygodni, a kiedy wreszcie ustał, dał Szewczykowi córkę swoją za żonę. A jego zrobił księciem i dał mu herb, w którym były długie uszy i szydło. Kaczora mianował szlachcicem i dał mu order ze złotego papieru. Żyli szczęśliwie, tylko kaczor, słynny Wojciech Kwak, żył niedługo. Gdyż go jednej nocy ukradł minister królewski. Kazał zażnąć i zjadł. Kłon, Koniec.